Minęła dziewiąta, to program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Obniżka akcyzy, VAT-u i cena maksymalna na paliwa. Od jutra benzyna i olej napędowy mają być tańsze. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż czeka na zaprzysiężenie. Środowisko prezydenta twierdzi, że w tym tygodniu możliwa jest decyzja Karolona Wrockiego. Izrael zmienia decyzję w sprawie Bazyliki Grobu Pańskiego, ale przepraszać nie zamierza katolicy duchowni będą mieli wstęp do świątyni. Miliard 600 milionów złotych miesięcznie. Tyle będzie kosztować budżet państwa pakiet paliwowy. Państwo rezygnuje z części swoich dochodów, mówił w radiowej jedynce Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Państwo obniża akcyzę do minimum. Obniżamy także stawkę VAT-u i to też jest rezygnacja z dochodów. W sumie to jest miliard 600 miesięcznie, jeśli chodzi o skutki dla budżetu państwa. Polityk wyjaśnił też, dlaczego obniżki na stacjach paliw spodziewane są jutro.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 Jeżeli prezydent nie przyjmie ślubowania od sędziów, pod uwagę brane są inne scenariusze. To ślubowanie przed marszałkiem sejmu, zgromadzeniem narodowym albo notariuszem. Izrael zmienia decyzję w sprawie dostępu do najważniejszego chrześcijańskiego kościoła w Jerozolimie. Kardynał pierre Battista Pizzaballa może już wchodzić do Bazyliki Grobu Pańskiego. Nastało się to po tym, jak na głowę izraelskich władz spadły gromy po wcześniejszym zatrzymaniu kardynała. Izrael nie zamierza jednak przepraszać.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 Patriarchat Jerozolimy w specjalnym oświadczeniu napisał, że księża od początku wojny stosowali się do narzuconych ograniczeń. Niedzielną decyzję uznano za nierozsądną i rażąco nieproporcjonalną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Mandat w wysokości co najmniej półtora tysiąca złotych i 10 punktów karnych. Takie kary grożą za driftowanie oraz jazdę na jednym kole. Od dziś obowiązują zaostrzone przepisy. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski podniesienie kar za te wykroczenia może sprawić, że z dróg zniknie część kierowców wykonujących niebezpieczne manewry. Co co obserwujemy na ulicach, na placach, przy marketach to nie nazywajmy tego driftem, no, Nazwijmy to ludzką głupotą, brawurą, bo wtedy nie ma panowania nad samochodem. Oprócz utraty prawa jazdy na trzy miesiące zmieniono też wysokość grzywny. Minimalna kara za te wykroczenia to od dziś 1500 zł. Maciej Szefer, Polskie Radio you. Yeah. Polscy piłkarze o krok od awansu na mundial. Jutro w Sztokholmie finał baraży. Polska zagra ze Szwecją. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski docenia rywala, ale wierzy w wygraną biało-czerwonych. Szwecja jakby widać, że się obudziła, ale wierzę w to, że może nam nawet czasami łatwiej grać w Szwecji niż z Albanią, ale jakby no wiadomo, to jest będzie finał, więc myślę, że Szwedzi też będą czuli presję tego spotkania i mam nadzieję, że my to też wykorzystamy. Początek wtorkowego spotkania Szwecja-Polska o 20.45. Transmisja w radiowej jedynce, studio przedmeczowe rusza jutro. Po godzinie dwudziestej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.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 Jakość powietrza w Pabienicach jest zła. W Warszawie, Łodzi, Łasku, Jastrzębiu, Zdroju, Kluczborku, Ciechanowie i Gołdapi umiarkowana. Na pozostałym terenie kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 1 czwarta energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta. Jedynka. Polskie Radio moment And we're leaving broken hearts behind you Mystify, mystify me Mystify, Find me I need perfection Some twisted selection Tango's Nexys rozpoczął nasze spotkanie Chciałam powiedzieć piątkowe, nie? No, jeszcze kilka dni zostało, prawda? Dzień dobry, jak to miło z Państwem rozpocząć nowy dzień i nowy tydzień. Tydzień świąteczny już właściwie można powiedzieć, bo się zaczyna wielki tydzień. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa, jak zwykle na dobry początek naszego spotkania. i No i polecam Facebookomu Ukośnik 1 i 71 151. Tutaj dzisiaj będzie można się z nami kontaktować, zadawać pytania naszej ekspertyce. Ale będzie także można robić to telefonicznie, w odpowiedzi. W jednym momencie powiem, a dzisiaj jak zwykle kilka ważnych i ciekawych tematów. Cztery pory roku. Dziecko, a prawo. Albo powinnam dodać samodzielne dziecko, a prawo. No właśnie, kiedy to dziecko jest samodzielne? Nie mamy na myśli pełnoletności. Ale kiedy może robić pewne rzeczy bez opiekuna, bez rodzica, bez cioci, bez wujka, bez babci, bez dziadka, nawet bez wychowawcy? A kiedy jeszcze musi być z nim osoba dorosła? o tym wszystkim właśnie dziś w trakcie także naszego dyżuru prawnego. No bo... Mamy takie wrażenie, też w redakcji o tym rozmawialiśmy, że kiedyś to było prościej. Od pierwszej klasy dzieci wracały same, czyli siedmiolatek już maszerował sam do domu i biegał po podwórku, po dworzu z kluczem na szyi i nie siedział w domu, tylko rzucał plecak i wychodził na dwór do wieczora, dopóki no, rodzice nie przyszli z pracy. A teraz jak to jest? Co mówi na to prawo? Bo kiedyś to jakoś, miałam wrażenie, niespecjalnie na to zwracano uwagę. Od jakiego wieku dziecko może na przykład samodzielnie robić zakupy albo zostać w domu i być tam nie 15 minut, kiedy mama albo tata pójdą wyrzucić śmieci albo skoczą po chleb do, do, do pobliskiego sklepu, ale dłużej. Czy może jeździć dziecko w windą bez opieki dorosłych, jeśli ma mniej niż 12 lat? No i co z kupowaniem leków w aptece czy osiedlowym sklepie, albo w dużej sieciówce. No to pytania, które często pojawiają się w życiu dorosłych. No i właśnie dzisiaj spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Start naszego dyżuru mniej więcej za dwadzieścia kilka minut. Dzisiaj, drodzy Państwo, także już wchodzimy w te takie klimaty świąteczne, przedświąteczne, bo wiadomo, że hasło jajo będzie się pojawiało niejednokrotnie. No to dzisiaj, zanim się pojawi jajo, to dzisiaj się pojawią u nas haha, w studiu naprawdę kury. No podobno kury są mało Bystre, tak się poważnie, powszechnie uważa, ale czy to rzeczywiście prawda, jaką skrywają inteligencję i jakie mają bogate życie społeczne, o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w czterech porach roku. No i tradycyjnie też mamy dla Państwa nasz konkurs. Dzisiaj, drodzy Państwo, od razu mówię, trudny konkurs, ale naprawdę mm, warto zawalczyć, dlatego że mamy arcyciekawą nagrodę drogą, a zatem najpierw Państwo słuchają pierwszej podpowiedzi. Brama Poznania to wstęp do zwiedzania Ostrowa Tumskiego, to wyspa na Warcie, najstarsza część miasta, w której tysiąc lat temu powstał potężny gród. W Bramie Poznania na rodziny z dziećmi czeka wiele atrakcji. Prowadzi nas przez historię szyfrowania, czyli chodzimy z przewodnikiem, jednocześnie słuchając powieści rozwiązujemy też kolejne szyfry od starożytności aż po właściwie wiek XX. Pojawiła się nazwa pewnego miasta i to miasto jest ważne w całej tej zagadce. Na razie nic więcej nie mówię, będzie oczywiście jak zwykle więcej podpowiedzi, a nagroda dzisiaj ho, ho o wartości prawie 1900 zł, a zatem warto pochylić się nawet nad tą bardzo trudną zagadką. A nagroda to Multi Cooker cook for me, Touch Pro z pokrywą Extra Crisp. Jeśli Państwo sądzą, że wiem dokładnie co to znaczy, nie wiem, ale wiem, że no, takie urządzenie w domu się zawsze przydaje. Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl. Przypomnieć numer konkursowy, proszę bardzo, 72 151 i jeszcze powiem, że regulamin naszej zabawy, jak zwykle na naszych stronach, a zatem jeśli ktoś chce się zapoznać z całym regulaminem, proszę śmiało zaglądać, czytać, a jeśli nie, to po prostu proszę myśleć i wysyłać dobre odpowiedzi. Jeden SMS kosztuje 2 zł, groszy 46. Będzie jeszcze kilka podpowiedzi, bo dzisiaj rzeczywiście zagadka trudna. Każdy jak król,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 na, Na drodze, drodze przystanek dla tuż Kiedy przyjdą zadać mnie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 Musisz stać blisko przy mnie, musisz być przy mnie, proszę tać do białego rana. Za nic mamy strach, nikt nie może przestać grać. Przyjdzie sen Znowu zobaczysz mnie I proszę time tań, Proszę tańcz Polskie Radio Jedynka Late night Butterflies Tomorrow's play Playing on my mind And I'm counting down the second whiskey need to tame the nerves can't wait to see the way they look at you answering the question just say you do your love is one of a kind and i'm not alone just when i thought i was lost i saw your face my whole life changed your love is one of a kind even long after we're gone our love will always live on will you dance with me as the choir sings your love is one of Jak to jest, drodzy państwo, z tą samodzielnością dzieci? No jak wiadomo, każdy rodzic, każda babcia chce dać w pewnym momencie, bo wiadomo, że dziecko musi uczyć się tej samodzielności, a to nie jest łatwa sztuka. No a z drugiej strony rodzice chcą chronić przed złem całego świata dziecko. No ale... Przychodzi ten moment, że trzeba. No i kiedy ten moment jest, kiedy tę samodzielność dajemy, kiedy dajemy więcej przestrzeni, wolności, kiedy to dziecko, jak to się kolokwialnie mówi, chce się samo wybić na e, niepodległość i my mu to ułatwiamy. No i co na to wszystko też prawo i jak to kiedyś wyglądało? 9-10 rok życia jest odpowiedni, żeby samodzielnie poruszały się po mieście, bo już tak orientują się w przestrzeni, potrafią odczytać rozkład jazdy i korzystać z telefonu. Więc w razie potrzeby potrafią też włączyć GPS i skierować się na właściwą drogę. Ja mam syna 10-letniego i córkę 16-letnią, także już radzą sobie z Czyli w już miejsca. ten 10-letni sam chodzi na przykład do sklepu, tak. Do sklepu i do szkoły. A, a leki na przykład kupuje sam? Nie, nie. Lekkie zakupy typu chlebek, ciasteczko, napój. Ale uważam, że leki to jednak produkt, który powinien nabywać rodzic, osoba pełnoletnia. Teraz jest zupełnie inne pokolenie. Od pierwszej klasy dzieci wracały same, czyli siedmiolatek już maszerował sam do domu i biegał po podwórku, po dworzu z kluczem na szyi i nie siedział w domu, tylko rzucał plecak i wychodził na dwór. Do wieczora dopóki rodzice nie przyszli z pracy. Taka nadopiekuńczość też wpływa na to, że jednak tak do drugiej, trzeciej klasy rodzice przywożą, zawożą te dzieci, odbierają. Myślę, że jak zaczynają chodzić do szkoły, to powolutku z, powinny się zacząć ogarniać do życia. To znaczy, co powinny <grym> wtedy robić? Nie, no, takie małe zakupy na przykład, to myślę, że jest to wiek, kiedy już powinno się rozumieć, czym jest pieniądz. To chyba jest dużo zmiennych, bo to zależy gdzie jest szkoła, czy jest ulica po drodze i tak dalej. No ale ja na przykład nie miałam po drodze żadnych pasów i tak dalej, to do podstawówki w zasadzie od początku chodziłem sam. Czasami rodzice nie dopilnowywali kwestii bezpieczeństwa. To była też jakaś metoda dania więcej swobody. Sam fucham na dzieci, no gdzieś koło piątej, szóstej klasy. Dzieci mówią dobra, to nie odprowadza mnie już do szkoły. Ja już mam takie nastoletnie dzieci 13, 19 lat. Więc to przeżyłem chyba ja bardziej boleśnie ten brak odprowadzania do szkoły niż dzieci, że same poszły, ale myślę, że. No jeżeli szkoła nie jest blisko, nie jest w jakiejś niebezpiecznej okolicy, ale tak, no to tak jakiś tam, taki naturalny, to jest szósta gdzieś mniej więcej chyba klasa, kiedy dzieci tak naturalnie same przychodzą. A jeździć windą? To chyba jakoś się pokrywa z tym czasem, kiedy mogą sobie same do szkoły wracać. No wiadomo, że takie maluchy najmniejsze, no to wiadomo, że nie. To może się zaciąć i pewnie tam projektujemy własne lęki, co by to się stało, gdybyśmy my się zacięli w windzie. Ale dzieci zawsze mają telefon, no nie wiem, no chyba już też nie ma takich wind, że się tak psują. A państwo lub państwa dzieci, kiedy to był ten moment, gdy zaczęły robić same zakupy, chodzić i wracać samodzielnie ze szkoły bez opieki. No o tę windę to nie pytam, bo nie każdy oczywiście miał windę. No ale takie klasyczne rzeczy właśnie. Wychodzenie samemu na podwórku, zostawanie w domu, chodzenie na zakupy, wracanie ze szkoły. Jak to było w państwa wypadku? 71 151 i facebookomu kośnik 1 Proszę się dzielić swoimi doświadczeniami. A jeśli chodzi o pytania, to już niebawem ekspert w naszym studiu gdzieś bez bab Tracę głowę, lecz mając cię pod skórą wiem gdzie iść Jeszcze raz zatańczyć w deszczu i Wstrzymać myśli pęd, pozwolić sobie tylko być Wszystko, czego pragnę Jest za tysiącem barier Póki chce więcej Pijemy serce mocno wygrzyb dziś Słowami zdrap To przed czym chroni mnie mój strach Czasem nie istotny, drogi cel Z wodą spadu słów Czasem warto wykuć prosty wiesz. Sią sam bariet. I'm To nie pora, i spać Póki chcę więcej, biewnie na serce Cztery pory roku Reklama już dziś w Litru Prytkownica bezpuszczowa Silvercrest. 3,6 litra. Aż 100 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Lidl, to się opłaca. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.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 Pogoda. Trochę się zdziwiłam dzisiaj rano, gdy zobaczyłam dwa stopnie na, na termometrze u siebie w domu. Byłam zdziwiona, no ale drodzy Państwo, nie ma się co dziwić. W tej chwili cztery. I trochę się tak zastanawiam, czy to możliwe, że po południu w Warszawie będzie... Plus 12? No podobno, podobno. I to ma być dzisiaj najwyższa temperatura. Taka dwunastka jeszcze może zdarzyć się w stoku na Podlasiu. A poza tym to Warmia i Mazury i Suwalszczyzna i Kujawy stopni 11, a tak poza tym to już ta temperatura niższa. Łódź 10, Lublin, Rzeszów też 10, a w pozostałej części kraju 8-9 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj nad samym morzem, tam około 5-6. In w Zakopanem 2, w tej chwili w ogóle w Zakopanem jest 1 powyżej Zera. Dzisiaj też sporo chmur, z tych chmur może dzisiaj też popadać albo deszcz, albo deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach nawet popada i śnieg w Sudetach podobno nawet do 10 cm, tak, tak, czyli tam jeszcze prawdziwa zima. Natomiast więcej słońca od Wybrzeża Gdańskiego przez Warmię, Mazury, Suwalszczyznę, Podlasie, Pokujawy i Mazowsze. Tutaj dzisiaj trochę ładniejsza pogoda, chociaż w tej chwili w Warszawie mamy sporo chmur. Wiatr też mocniej wieje, zwłaszcza w górach i to nie są takie już żarty, jeśli chodzi o ten wiatr, bo nawet porwy mogą zdarzać się, uwaga, do 110 km na godzinę. Ciśnienie nie będzie się wahać w południe stolicy, 1012 hektopaskali. Teraz kierunek e, warmińsko-mazurski, a konkretnie Węgorzewo. Jest tam pani Roxana butrym lampart z Muzeum Kultury Ludowej. W Węgorzewie za oknem piękne słońce. Troszkę musiało powalczyć z lekkimi chmurkami, ale się udało. W gniazdach ptaki porządkują, robią porządek, przy tym hałasują. A u nas w parku etnograficznym nad Węgorapą już czuć Wielkanoc, ponieważ w jednej z chat mamy aranżację. Już wszystko przygotowane do śniadania wielkanocnego wystarczy tylko wyjąć z koszyka wszystkie produkty, a koszyk jest olbrzymi, ponieważ dawniej śniadanie wielkanocne składać się mogło tylko z tego, co w tym koszyku zostało poświęcone w Wielkanocną Sobotę. A jak Wielkanoc, to nie może zabraknąć też pisanek. Tych w naszych zbiorach mamy około dwóch Olbrzymi zbiór i są to jajka nie tylko kurze, ale też gęsie, indycze, a nawet łabędzie. Pomalowane przy pomocy wosku, także przy pomocy techniki rytowniczej i oklejane sitowiem i pięknymi, misternymi wycinankami. Także wszystko, co tylko można na tych jajkach się znajduje. To u nas przed Wielkanocą. No to skoro już było o jajkach, przypomnę to było węgorzewo, warmińsko-mazurskie, to dzisiaj w audycji jeszcze też będzie o kurach. Sekretne życie kur, jak widzę na Facebooku, wywołało to sporo poruszenie u Państwa, ale to dopiero po godzinie 11. Cztery pory roku.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 ne me poza anterą mamy kilka ciekawych tematów, jeśli chodzi o dzieci, a prawą. Jest już w studiu nasz gość, mecenas Beata Pawlak, adwokat. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry, witam. I zacznijmy od tematu, o którym ja przyznam się szczerze, nie pomyślałam, a pani go sama przywołała. I bardzo dobrze, bo już w tym tygodniu będziemy mówili o bardzo wielu rzeczach, które związane są ze świętami Wielkiej Nocy. Także o lanym poniedziałku. I właśnie może od tego zacznijmy. E, drodzy słuchacze, to temat bardzo ważny i nie wszyscy sobie zdajemy sprawę. No, jak wiem, w różnych miastach i miasteczkach i na wsiach różnie obchodzona jest tradycja lanego poniedziałku. Czasem niestety jest obchodzona w taki niezbyt dobry sposób, a rzekłabym czasem, że wręcz e, makabryczny, Bo jeśli ktoś idzie pięknie ubrany z całą rodziną, w gości na śniadanie świąteczne i zostanie e, oblany kilkoma wiadrami wody, cała rodzina, to tutaj nikomu do śmiechu nie jest i nie ma to nic wspólnego z tradycją. Powiedzmy, jak wiemy, też się zdarzają, nawet tak są nazywane Bandy dzieci czy nastolatków, którzy latają po ulicach i oblewają. No, chyba takie miejsce w Warszawie najbardziej popularne to, to Stare Miasto. Powiedzmy, jak to wygląda od strony prawnej, bo pamiętajmy, no właśnie, pani mecenas, jak to jest. Do, do, do którego roku życia rodzice biorą odpowiedzialność za dziecko? Do osiemnastki, czy to troszkę wcześniej? No, ta praktyka. Mm... Szczęlany, poniedziałek, śmigus, dyngus W zależności od okoliczności faktycznych, może prowadzić do odpowiedzialności wykroczeniowej lub cywilnej. Jeżeli chodzi o dzieci, to w okresie świątecznym, w związku ze zwiększoną tą aktywnością na świeżym powietrzu, szczególnego znaczenia nabiera obowiązek należytego nadzoru nad małoletnimi. W kontekście tego, tych wybryków świątecznych i tych kolania wodą m, mogą odpowiadać zarówno rodzice, jak i same dzieci. Jeżeli chodzi o rodzice, to oni powinni zadbać o zachowanie umiaru przy oblewaniu wodą, ponieważ odpowiadają jak za wykroczenie, jeżeli dziecko jest poniżej siódmego roku życia. Siódmego? Tak. A to mnie pani zaskoczyła. Myślałam, że powie pani 12-13? I teraz przechodzimy dalej. dalej. Mhm. E, tak, e, ponieważ e, dziecko, które ukończyło 7 lat, może być już uczestnikiem ruchu drogowego, czyli może samo przebywać e, na drodze. W przestrzeni, mhm. w przestrzeni na ulicy. Mhm. tak, to wówczas może ono poruszać się i m, w jakiś sposób uczestniczyć w tych zabawach, natomiast odpowiedzialność za... Jego wybryki również ponoszą rodzice, natomiast już w innym kontekście. No ale wyobrażam sobie trochę inną sytuację, Dobrze. jeśli siedmiolatek obleje kogoś na ulicy w kontekście, a różnica będzie między tym, jak to już będzie siedemnastolatek. Mhm, tak, ponieważ w wyniku takiego polewania wodą na ogół osoby, które są oblane mogą ponosić różne szkody materialne bo tylko i wyłącznie w tym kontekście osoby zgłaszają taki wybryk, mhm. chyba że mają poczucie humoru, coś się nie, nie zdarza. No albo na przykład są konsekwencje zdrowotne, tak? To, tak. Też, to też jest rzecz, którą też w takich pewnie ekstremalnych sytuacjach można byłoby brać pod uwagę. No tak, i co i dalej? No w przypadku wyrządzenia mhm. szkody majątkowej, na przykład dziecko zalało telefon komuś, odzież, uszkodziło mienie, Zniszczyło skórzane, piękne, nowe buty, tak, albo to, torebkę skórzaną. Na przykład. To wówczas zastosowanie mają już to przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności artykuł 415, ale proszę pamiętać, że dziecko do ukończenia 13 roku życia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej. czyli... Czyli wtedy rodzice. Nadal rodzice. Powyżej e, tego wieku m, też w zależności od sytuacji i wartości tego uszkodzenia mienia również odpowiadają... Rodzice, tylko że m, jeżeli takie mienie zostało uszkodzone e, bez nadzoru rodziców, to wówczas... E, pójdziemy dalej. Sąd już bada okoliczności tego zdarzenia. Czyli, krótko mówiąc, rzeczywiście inaczej będzie to w sytuacji 7-letniego dziecka, 13-letniego i tego 17-latka, które za chwileczkę otrzyma dowód osobisty. Wtedy by to było inaczej rozpatrywane. Eee, tak, warto zaznaczyć, że nieletni w wieku od 13 do 17 lat, jeżeli dopuszczą się wykroczenia, to sprawa może już trafić do sądu rodzinnego. A już powyżej będą odpowiadać jak dorośli w związku z czym w naszym systemie Czyli krótko prawa... mówiąc, już niezależnie, czy mam dzieci ośmioletnie, czy siedemnastoletnie, kontrolujmy, co robią w lany poniedziałek, rozmawiajmy tak, żeby te dzieci miały świadomość tego. O, jak najbardziej, tak. Że tego po prostu robić nie wolno, i że to się może naprawdę skończyć, nawet jak pani powiedziała, w sądzie, w sądzie rodzinnym. Zgadza się. No to wydaje nam się, że sprawę Śmigusa Dungusa mamy już załatwioną, oby nikomu się takie historie nie przydarzyły, ale rzeczywiście wiemy, zalany telefon albo zalana nowa skórzana torebka, no to, to nie jest nic, y, nic miłego. O zresztą co tradycja, to co tradycja, co symbol, to symbol, a co naprawdę takie chamskie zachowanie, powiedzmy wprost, to już zupełnie inna sprawa. Dobrze, to już wiemy, jak to wygląda w sprawie danego poniedziałku. Przechodzimy do takiego normalnego życia, pani mecenas, bo przychodzi ten moment, kiedy zazwyczaj w klasach 1-3 jest świetlica w szkole, często rodzice korzystają, ale z doświadczenia też wiemy, że nie zawsze, że już nawet dzieci w pierwszej klasie potrafią wędrować same do domu jeśli to nie jest w miarę daleko. No właśnie, jak to jest? Od którego roku życia dziecko może się samo bez osoby dorosłej poruszać po ulicy? Jeżeli chodzi o samodzielne powroty ze szkoły do domu, to znowu musimy wrócić do tej naszej szczęśliwej siódemki. E, ponieważ e, wiek dziecka, które samodzielnie może wracać ze szkoły, jest e, zapisane w ustawie e, Prawo o ruchu drogowym. I tu y, przepis mówi, że z drogi samodzielnie mogą korzystać dzieci po ukończeniu siódmego roku życia, a dzieci, które nie, przekroczy, nie, nie przekroczyły tej granicy, mogą być użytkownikami y, tej drogi pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat. Czyli starsze rodzeństwo może odbierać... Siedmiolatka ze szkoły. Młodszy. Młodszy. Młodszy. Tak, ale warto zaznaczyć, że w obecnych czasach większość placówek wychowawczych, szkół podstawowych e, ma zapisane w swoim statucie bądź regulaminie, kiedy dziecko może już samodzielnie wracać ze szkoły, kiedy wymagana jest zgoda rodziców, kiedy musi być odbierane i wówczas, jeżeli zapisujemy dziecko do takiej placówki i już ono tam uczęszcza, to warto zajrzeć w te przepisy, m, aby... Wiedzieć, wiedzieć, Aby wiedzieć tak. kiedy dziecko może I najczęściej oczywiście jest tak, że nauczyciele, czy dyrekcja szkoły informuje rodziców tak. i trzeba wtedy pisać najczęściej w tym dzienniku elektronicznym specjalną zgodę, tak, że dziecko Zgadza może się. wychodzić tak. na cały rok, czy w jakimś konkretnym dniu. Wiemy też, że niektóre szkoły wymagają tego, nawet i w tych starszych klasach, tak, nie tylko w tych klasach 1-3, ale także ich w tych starszych, także każdy jakoś tak stara się zabezpieczyć, żeby, no właśnie, odpowiedzialność była nie szkoły, nie nauczyciela, ale rodzica, w razie czego od pukać, gdyby coś złego się stało, albo gdyby na przykład dziecko narozrabiało już poza, poza murem szkoły, tak? Poza ogrodzeniem. Zgadza no właśnie, się. tak to wygląda. Czyli tutaj teoretycznie siedem, w praktyce tutaj dużo do powiedzenia mają szkoły. A co w przypadku, gdy zabraknie nam jajek albo cukru do ciasta, które robimy, albo czegokolwiek drobnego i chcemy to dziecko wysłać do osiedlowego, bądź na przykład ona wsi jest troszeczkę gorzej, tak? bo tam zawsze są te odległości większe. Co w sytuacji, kiedy chcemy wysłać właśnie na takie szybkie, małe zakupy? I moje pytanie jest takie, ale co będzie w tym Koszyku zakupów. Powiem tak, nie energetyki, nie alkohol, nie papierosy. Czyli takie, takie produkty um, pierwszej potrzeby. Znowu wracamy do naszej szczęśliwej siódemki, trzynastki i osiemnastki. To są e, bardzo ważne granice wiekowe, to są w zasadzie kluczowe w naszym e, systemie. Czyli 7, prawa. 13 i 18, tak. Tak, mm -hmm. osiemnaście to, to już wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie drobne zakupy, czyli bułka, zeszyt, to zazwyczaj dziecko po ukończeniu siódmego roku życia nabywa taką ograniczoną zdolność do tych czynności prawnych i takie zakupy nie wymagają zgody rodziców. Są to tak zwane potrzeby, najważniejsze potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielne kupowanie, to już dziecko może to robić po ukończeniu trzynastego roku życia. Samodzielne kupowanie, czyli jeśli dziecko by poszło do sklepu obuwniczego i sam ośmiolatek chciał kupić sam buty, albo y, piłkę, albo już coś jeszcze większego, rower, to tam nie sprzedadzą. Musi być rodzic, tak? Przy takich większych zakupach. O to chodzi? Siedmiolatek może kupować takie drobne zakupy. Powyżej siedmiu lat... Y... Czyli dobrze powiedziałam, roweru, y, piłki, butów w sklepie nie sprzedadzą ośmiolatkowi. Nie. Mhm. Dlatego, że jest wymagana zgoda rodziców, ponieważ te zakupy są już droższe mhm. i em, bardzo często, jeżeli one są szkodliwe dla zdrowia, bądź mają nie taki skład, no to już wówczas tutaj ta odpowiedzialność jest inną drogę, idziemy. Jeżeli chodzi o trzynastolatka, to on ma już zgodnie z przepisami prawa polskiego tą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. I na przykład, jeżeli trzynastolatek zamówi sobie przez internet bardzo drogi komputer, ale nie było zgody opiekuna prawnego na taki o, zakup. O, o, no właśnie, to. To. Mm, Co kupujący. Czyli rodzic tak naprawdę może zwrócić taki towar. Czyli tu się nawet nie musimy tłumaczyć, tak? Absolutnie. Uh -huh, uh -huh. No, nie powinniśmy. No tak, sklepy sklep internetowe to coś innego. Jak dzieci są sprytne, to rzeczywiście potrafiłyby to zrobić. I jeszcze jedno ważne pytanie w tej części, bo przypomnę, że za chwilkę rozpocznie się dyżur. Będziemy jeszcze z panią mecenas później rozmawiać. A co z um, um, zostawaniem w domu bez rodziców? Co, czy tutaj prawo coś mówi na ten temat? Znowu te Oczywiście 7 wracamy siódemka, trzynastka, osiemnastka. Tylko jeżeli chodzi o zostawanie samemu y, y, w domu, to też warto wskazać, że bardzo często eksperci mówią o tym, żeby sprawdzić jednak tą dojrzałość dziecka. Dziecko powyżej 7 roku życia może już samo zostawać. Aczkolwiek rodzice się bardzo często obawiają o takie samodzielne zostawanie dziecka w domu. I eksperci mówią, żeby dziecko powyżej 10 lub 12 lat Dopiero pozostawać same, natomiast to nigdzie nie wynika w z innego, przepisu. Czyli co innego powie psycholog, a co innego prawo. Czyli te 7 mm. lat teoretycznie tak, ale jak porozmawiamy z psychologami czy z pedagogami, to powiedzą, że jednak trochę więcej niż e, Tak, jeszcze e, wejdę, że proszę pamiętać, pewnie wrócimy do tego, że są jeszcze regulaminy eksploatacji dźwigów osobowych. Tak, o windach to za chwileczkę pamiętam, że to jest ta magiczna dwunastka. Tak. I o tym już porozmawiamy też w następnej godzinie A teraz drodzy Państwo Numer telefonu dla Państwa 22 645 22 66 Mecenas Beata Pawlak Adwokat jest do Państwa dyspozycji Proszę dzwonić, pytać Pani mecenas będzie odpowiadać Połóż pistolet na stół I uprzedzenia w kąt Na całym świecie są faszyści Rąk. Nie nie nie nie wszystkich możesz zabić to niemożliwe Uwierz mi nie nie nie za dużo możesz stracić O takie krótkie są nasze dni Tylko nie mów Cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest, powiedzieć nie, gdy mówią tak, nie, nie. Kila, a teraz? A teraz Państwo zamieniają się w słuch i słuchają drugiej podpowiedzi w naszej zabawie odkrywcy przyszłości. Już wchodząc na ekspozycję właściwie zamieniamy się, można powiedzieć, w takiego młodego adepta kryptologii czy, czy uczestnika kursu szyfrowania. Nawiązujemy tutaj do tego kursu z 1929 w Poznaniu, który się odbył. No i co? Czy już Państwo mają jakieś pomysły? Mówiłam dzisiaj, trudna zagadka, ale proszę kombinować. 72 151. Przypomnę, że w naszej zagadce może być ukryta albo postać, albo wydarzenie, albo zjawisko, albo przedmiot. W każdym razie coś albo ktoś, kto spowodował, że mm, nasze życie czy cywilizacja posunęła się do przodu. O, tak powiem. 72, 151, jeden SMS kosztuje 2 zł groszy 46, a numer dyżuru 22, 645, 22, 66. Łatwe pieniądze kusiły nas, utonąłby, gdyby nie ty. Pierwsze koncerty nie mogłem w nocy spać, były dziewczyny. The bold you share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 Patryk Bedliński, zapraszam. Z powolnienia ruchu na A4 cały czas utrzymują się niedaleko Krakowa, zwłaszcza w kierunku Katowic, od okolicy zjazdu na Zakopiankę do Tyńca. Na styku A1 z S6 w Rusocinie, niedaleko Trójmiasta, też mamy sporo pojazdów i korki bardzo możliwe w obie strony. Ale a propos S6, dobre wieści z obwodnicy Trójmiasta, bo zakończyły się problemy między węzłem Gdańsk-Osowa, a węzłem Gdynia-Wielki Kack po awarii busa. Tam był zablokowany jeden pas w kierunku Rumi, ale już nie mamy tych utrudnień i nie mamy także korków. Na S8 tymczasem korek możemy napotkać w okolicach Wolborza między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, ale to niewielki zator. Korkuje się droga 28 ze skomilnej Białej do Wadowic. Zwalniamy zwłaszcza w Makowie Podhalańskim. Niełatwo na dojeździe do stolicy od północy przez Łomianki. Siódemka cały czas wyraźnie się korkuje, natomiast lepsza sytuacja na S8. Co prawda jeszcze korek w kierunku zachodnim w stolicy występuje koło Wisłostrady i na moście Grota Roweckiego, ale przy wcześniejszych węzłach, czyli Głębocka i Łabiszyńska raczej już przestojów nie musimy się spodziewać. Dojeżdżający od południowej strony przez Piaseczno napotkają pojedyncze spowolnienia w samym Piasecznie i potem na wysokości Ursynowa. I jeszcze pojedyncze spowolnienia i korki możliwe są w Alei Prymasa na trasie od S8 w kierunku centrum stolicy. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to sytuacja dużo lepsza niż o poranku. Minimalne spowolnienia na trasie z Katowic do Mikołowa na 81 I na trasie 86 między Podwarpiem a Sosnowcem niedaleko Będzina. A na wieści od Państwa też cały czas czekamy. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.